Na linii buchu greg Sindini Odbieracz? O oh, złoty status ma niżnych chszzomit, w co mi graj. Gdybyś miał swój złoty status, gdybyś na fejsie zrobił coming out Nie zrozumieli mnie znawcy od ratu, ale na tym zetapu w to w dupie to mam Gdybyś mógł tak mówić jak mówię, na fejsie robiąc coming out Dawno nic tam recenzji, nie mam pretensji, taki jest MC, fuck Hashtag Albert Einstein na po e, naszej MC do potęgi Dwa fani studenckie piosenki, wydychowieni. kurwa, hieny z bohemy Ukali płakali jak kula przy Domkiem Hancerskim, kiedyś im wzięli z anteny Nie zrozumiałeś to przemyśl, a potem i stąd, ja będę do wodów ja do badu, Jak latę mu włóczę, to druh ten wyładać, z podziemia, i jaraz się główne. Ta beat stop, twinston. się główne. O! Jara się gównem Na części siódmy Wyjechali na opener, oni wyjechali na opener. Na no no opener, na opener, opener. na no opener, oni na opener. Na opener, na opener. Na opener, z numerem na fali był Juras Grali tam Jurass. Mi nie słuchałem, jak wracałem z Skojarzylem akurat, to co zwydobyte, to niesamowite. Ziom. Coś się chyba napsuła, ziom Coś się chyba zamula, ziom Ile minęło to tu lata, ty się rozczulasz się z góra masz do Jasne, że wziąłem kajsu, worek Za jurorem w fabryce gwiazd Kurwa, czas to zrozumieć, ej Myślałeś, że robię to dla idei, bardziej dla hej Whitney Tigera? To może bardziej pokleisz to teraz I jak nie juras to nagle buja, naglamy się, buja, że zna o mnie prawy. Totalnie się nie odnalazł w tych czasach, gdzie pracę otwóram ze względu na dawny Zresztą mam standard Jadę z centrum na tamtym mym bajkiem Jakie to kurwa bez sensu Nie ma hipsterów tu w żadnej knajpie Jakie to life Jakie to life Jakie to life Jakie to life Busta Fnipe Busta Fnipe Wyjechali na opener, Air Oni wyjechali na Open Na opener, Na opener, Air Na Open Air, Open oni wieje, ale Opener Oni wieje, Opener Na Opener To jest chętna, to zajęta To namolna, to jest wolna Ta Opener, ta następna Na Opener, cały Walmart Kuźwa jarek, kuźniar też ma Cały Walmart Najpierw kupuj, potem oddać, wieśnia, Ma cały Walmart Dobrze wracamy na Łormak. Na całym Łolu trwa warma Przez fejsa czasuje alkoholu. Z dozu czarnej w torbach. Pójdź was stał problem. Cała bohema o Fobach. Liza nie się pojrowa. dobra, towar, albo dobra. Nie pasuje do was. Psuje to wam, psuje las. 11 się liter słowa. Vanilla I Jadę sam przez pusty plac. To jazda na jazka bajku. I wszystkich was wywiało z miasta. I nie ma life. Nie, nie, nie, nie, nie ma life'u. Nie, nie, nie, nie, nie ma life'u. Nie, nie, nie, no open no open no open it, na open it, na open it, Kuwa stary! Przesadziłeś, jesteś zbyt niezechwiny! Wyrzuciłeś mi jakieś zwątpienia meandry. Chcę od ciebie kaskad przekazu! Daj mi to żążę i kończmy to, bo chcesz się w końcu napójdolić!